Tego za która z moich oczu teraz pływa Przez moją głowę przebiega myśl szczera, prawdziwa Wszystko w tym momencie przepełnia moją duszę Wiem, że przetrwa ciężkie chwile W życiu przecież muszę Nie obawiam się, że szala niszność Kiedy się przeważy w chwili trudnej Nie obawiam się wyrazu mojej twarzy Nie zmieni się pod wpływem wybranej kreacji Nie zmieni się pod wpływem trudnej życiowej sytuacji Mam nadzieję, że po drodze zgubię swoje autorytety Że nie wyjdą na jaw mojego życia Te sekrety wierzę, że do końca będę sobą Ja to przecież ja w tym momencie spływa z moich oczu. Druga łza dla tych, którzy poszli Niewłaściwą drogą mają możliwości Lecz wykorzystać ich nie mogą Ślepo patrzą przed siebie Coraz bardziej w dal nie oglądałem się za siebie W moim sercu szczery żal, który odzwierciedla Mój sentyment i szczere uczucie, który daje mi Specyficzne w sercu krócie dla nich za Kropla świadomości, ja mam to na względzie Ta łza wśród życia, nie niepohamowany będzie dökdük. Zasypują się meldunkami Otaczają siebie niezależnymi stosunkami Nie mogą przejść małego szczebla Sił naturalnych nie zdedują podstawy Czynności i myśli realnych Doną w poświadomości tego szarego życia Ograniczają się jedynie Do biernego bycia Wszyscy idą po najmniejszej sile oporu Nie widząc chodzącego prosto w oczy koloru Stawiają przed sobą tylko Banalne zadania, które mogą rozwiązać bezbędne zbędnego pytania Idą przez życie swój zakres sił Sprawnie budując czterech umiejętności Nigdy nie pok nie wybijając się po cichu swoje robią jak turujące kolce piękny kwiat, oni życie zdobią podatni na codzienność, nie podatni na zmiany uza z moich oczu spływa, bo ten motyw już mi znany, obierając swoje życie na ciągłe symulacji, nie pobierając faktem swojej błędnej racji zatopieni w codzienności, życiowej rutynie, nie myśląc o tym, czy ten czas kiedyś w końcu minie Został przeznaczona dla bliskich mi kiedyś osób, którzy się odwrócili W niepowtarzalny sposób zaznaczyli się w mojej duszy zbędnym słów potokiem, potokiem, Unocząc się dumy wielkim obłokiem, kończąc się w końcu jak biegł współczesna historia Jak jedną chwilą, sekundowa euforia, właśnie dla tych osób zamykają się moje oczy To dla nich moje słowo w innym kierunku kroczy, wtedy moja dusza płacze słysząc puste słowa Nie zna granic bezczynności ludzkiej, dzisiaj mowa obracają się wśród twarzy Osobowości w tłoku życia popadają skrajnie ze skrajności i wiem, że ten tłum Zaśnie niczym słońce senne, które w jednej chwili Gaści wszystkie blaski dzienne Wiem, że spontaniczność w sercu zahamować Trzeba by raz w życiu odsyść łzy Dotąd błęki nieba, szczęście odnaleźć W szarości, a nie tylko w folorze. To największa wartość błękitu kropla, a nie może I nie podać się, mimo że czerń barwę tą zakrywa Nie podać się, mimo że łza z oczu spływa